Witamy serdecznie. Kolejny, dwunasty odcinek podcastu smacznego Anusz Widelec. Dwunasty, patrz, to już, a minął dziesiąty, było coś na mokro? Mm, nie wiem, czy coś było, o, właśnie, na pewno coś dziękuję. było, herbata właśnie. była. czy <laughs> czytasz w moich myślach, to herbata była na mokro. Z tej strony Paweł Prokopowicz, drugi oczywiście, jak zwykle, z Anglii, Jacek Kuchmisz. O czym dzisiaj, o czym dzisiaj chcemy Słuchajcie porozmawiać? Tak. Zaczął się sezon grillowy, bo to już po 1 maja, ale u nas w Anglii od miesiąca padał deszcz. Było tak nietypowo, bo ponieważ powiedzmy przez 80 dni 80% dni w roku wiatr jest zachodni tym razem przyszedł okres właśnie tych 20% kiedy wiatr był wschodni a chmury tworzyły się nad Morzem Północnym między Norwegią a Anglią i dmuchały do nas deszcz i przez miesiąc czas Jak to Rosiewicz, jak to Rosiewicz śpiewał wieje wiosna ze wschodu czyli tak, coś takiego macie nie, teraz? Dzisiaj na szczęście już jest słońce ale przez miesiąc czasu z przerwami na sklep i kościół padał deszcz i to zarówno w dzień, jak i w nocy. Ale to może tyle e, mm -hmm. na temat pogody. Nie jest to podcast meteorologiczny, ale podcast e, smaczny. Anusz Widelec, czyli... Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. To są jaja z tą I A propos pobeną. jaj, słuchajcie, a propos jaj dzisiaj opowiem wam opowiemy wam o sztuczkach z jajkami ponieważ okazało się, że zarówno ja jak i Paweł jesteśmy fanami jajek ale ja nie umiem żeglować jajkami bo no ja się do, ćwi do ćwiczeń Tej brałem jajka na twardo po tym jak wziąłem jajka na miękko i mi się dwa rozbiły, a dostałem burę od mamy i w związku z tym w związku z tym robimy, jajka słuchajcie generalnie jest tak, że jajka towarzyszą nam w zasadzie Prawie we wszystkich potrawach. No nie, nie w herbacie, ale zarówno jeżeli będziemy robić najaśniki, zarówno jeżeli będziemy robić jakąś, jakiś makaron, lasagne, czy, czy ciasto drożdżowe, tam zobaczymy jajka. I dzisiaj takie jajko na beginning, na początku. Na początku, czyli, czyli jajko w postaci śniadaniowej. I ja dzisiaj Wam opowiem. Jak robię jecznicę. Zawsze staraliśmy się, nie pamiętam, czy już w, swoim, czy w naszym podcastie już o tym mówiłem, ale zawsze starajcie się i my się staraliśmy robić coś takiego, żeby w miarę możliwości razem spożywać posiłek. Czyli... Tak, jecznica jest świetnym właśnie daniem na niedzielny poranek czy sobotnik, kiedy wszyscy są razem, tak. mamy czas, żeby usiąść tą jajecznicę przygotować, wcześniej zaparzyć herbatę, pokroić chlebek, wyłożyć dobre masełko i wtedy wszyscy siadają do pysznej domowej jajecznicy. Tak. I dzisiaj ja opowiem o dwóch y, jajecznicach. Pierwsza jajecznica tak zwana bogata, do hmm. której będziemy potrzebowali, powiedzmy tak. Dzisiaj ja opowiadam o śniadaniu dla trzech osób, czyli mama, tata i dziecko, czyli albo synek, albo córeczka. A powiedzmy, do tej proporcji, gdybyśmy mieli, zasiadamy w czwórkę, czyli powiedzmy nasza babcia albo jeszcze jedno dziecko, no to ja proponuję dołożyć, jeżeli będzie babcia, no to dwa jajeczka, jeżeli będzie dziecko, to jedno jajko w zupełności wystarczy. I ja robię to w ten sposób. A nóż widelec najsmaczniejszy podcast w sieci. Powiedz jeszcze, przepraszam, wejdę ci w słowa, powiedz jeszcze, ile jajek można, bez ryzyka e, i bez. Hmm. obawianie się o swój cholesterol. Ile jajek można spożyć w tygodniu? Hmm, jeśli Nie wiesz. wiem. Strzelam, że jednodziennie. No, tak mi się też wydaje. Jednodziennie to nic złego, czyli mniej więcej jak 7 w tygodniu. Pamiętając, że w różnych produktach takich jak kluski, makarony, naleśniki też spożywamy jajka, ale u nas to jest tak, że z reguły hmm, z dwóch, jak jajecznica raz w tygodniu można śmiało zjeść z dwóch, trzech dziecko z jednego. No, dlatego dlatego, mm, no dlatego proszę. mówimy tutaj powiedzmy o tej sobotniej czy, czy niedzielnej czy sobotniej i niedzielnej sobotniej, niedzielnym śniadaniu, kiedy jesteśmy razem z rodziną i razem mamy szansę zjeść, ponieważ w ciągu tygodnia przykładowo tata zaczyna pracę o szóstej, mama zaczyna o ósmej dziecko idzie do szkoły też na ósmą, więc Hmm. Każdy się spieszy i nie, nie zawsze można się zgrać. A później po, po, wieczorem czy po południu, o ile wiatry sprzyjają, to razem jemy obiad a, albo kolację. A czasami jest tak, że niestety razem nie jemy. No ale okej, okay, skupmy się do tego. Słuchajcie, więc tak, to jest patelnia. Mhm. Na patelnię lejemy tłuszcz. O jaki tłuszcz, to żeśmy mówili jeżeli chodzi o oliwę to musi być do smażenia a tak to olej powiedzmy słonecznikowy czy rzepakowy dobry. jak dla mnie to jajecznica to na masełku albo taka na, na jakimś boczku ale najlep najlepiej lubię na maśle i tak na, na ten olej podgrzany kroimy jedną cebulę w kostkę drobną mm -hmm. szklimy ją w połowie szklenia kroimy w kostkę również jedną paprykę po około 10 minutach 15 tej jak już tą, tą paprykę nam już się tak ona tak jakby już się tak podsmaży Cztery pieczarki proszę pana i pieczarki to tak. w zależności jak to lubi, jeżeli lubimy coś czuć pod zębem, to grubo kroimy ale dla mnie mi bardziej smakuje pieczarka krojona w kostkę jeżeli ktoś lubi, mogą być w plasterki, natomiast nie smakowało mi, kiedyś zrobiłem taki eksperyment i tą pieczarkę zszatkowałem na tarce, to jednak było za drobno i nie było to takie smaczne, więc ja kroję tą pieczarkę ja kroję tą pieczarkę w drobną w średnią kostkę Dorzucam, to wszystko mieszam. Jeżeli chcę, albo czuję, że jest troszeczkę za sucho, to lepiej, moim zdaniem, dolać odrobinę wody, a nie dolewać więcej tłuszczu, żeby tego tłuszczu nie było zbyt dużo. A nóż Widelec – najsmaczniejszy podcast w sieci. Mhm. jeszcze taka sztuczka z wodą jest z jajkami podobnie jest przy panierowaniu kotletów jeżeli dodasz odrobinę wody do jajek i to rozbełtasz to wtedy objętość tego jajka się zwiększa tak jakby puchnie jajko w połączeniu z wodą i wtedy masz więcej jajecznicy i gdy nam się to jeszcze tak na oko o powiedzmy jeszcze z 15 minut nam się to tak podskwierczy na tej patelaszce zmniejszamy ogień na minimum wbijamy jajeczka do miseczki chyba, że jajeczka są z pewnego źródła czyli powiedzmy z przydomowej zagródki, gdzie tam są kury a propos jajek pamiętajcie o tym, żeby zobaczyć czy sprawdzać jakie jajka, jaką jajka mają pieczątkę osobiście uważam, że należy lepiej zjeść jedno jajko z zerówką lub z jedynką niż zjeść dwa jajka z trójką my ostatnio byliśmy u babci tam pod Zamościem i przywieźliśmy jajka bez żadnych pieczątek. Prosto wybierane spod góry. Pycha. No, no także pamiętajcie. Y, y, y, y, no, zdrościć tylko. <laughs> Cieszę się. Pamiętajcie o tym i kupujcie jajka z jedynką albo z zerówką. Ok. A I y, wbijamy je do miseczki po, y, tak jak żeśmy wcześniej powiedzieli, po dwa jajka na głowę. Uhum. i może i dla dziecka, dla dziecka to jeden, po tak? czyli tu będzie powiedzmy pięć jajek jeżeli to no będziemy przy tym modelu powiedzmy 2 plus 1. i można dodać tak jak Paweł powiedział łyżkę stołową wody czy dwie łyżeczki i to zabełtać albo nie dawać nic i po prostu to wlać I ja mówiłem o tym żeby obniżyć temperaturę do minimum i odczekać chwileczkę z, z tego względu że nam osobiście smakuje jeśnica, jak ona jest taka jakby dobrze wymieszana wiesz? lekko ścięta i dobrze wymieszana hmm. żeby lekko, to białko weszło w, pomiędzy tak. wszędzie wszystkie te produkty, które są na tej patelni dlatego zmniejszamy żeby ogień żeby ona nam się tam za szybko hmm. nie ścięła wlewamy to mieszamy, mieszamy mieszamy i wtedy tak jak już Paweł powiedział jeżeli chcemy żeby była lekko ścięta to Aha, jeszcze taki myk. My robimy w ten sposób, że jeżeli białko już się tak już ścina do tego momentu, kiedy nam e, to odpowiada, czyli powiedzmy lekko, e, średnio czy mocno ścięte, dopiero wtedy rozbijamy żółtka. I wtedy to żółtko się tak ładnie rozlewa, roz... no to rozpływa tak, to... i ono... Tylko to, tylko to wtedy nie możesz mieszać ich wcześniej w misce z wodą, prawda? Ale faktycznie, ja najbardziej lubię taką jajecznicę, gdzie... Hmm jajka się wybija na patelnię i nie miesza się ich w ogóle. I w momencie, kiedy to białko zaczyna już się ścinać, to wtedy dopiero zaczynamy delikatnie mieszać i na samym końcu dosłownie już no widelcem, czy tam, czy tam tym mieszadełkiem przecinamy te żółtka, żeby one już w ostatnim momencie jakby przygotowywania tej jajecznicy zaczęło się to żółtko ścinać. No i wtedy jest pycha, naprawdę pycha. I też nie mieszamy tego tak dokładnie, żeby to był taki żeby to było takie jednolite ciasto, tylko żeby to były faktycznie takie kawałki białka, kawałki żółtka, żeby to było ładne, kolorowe i takie... I taką jajecznicę y, podajemy z herbatą i ze świeżym, opieczonym chlebkiem z poprzedniego dnia, czy z tego dnia, kiedy rano powiedzmy wstaliśmy. I to jest taka jajecznica y, na grubo, czy powiedzmy jajecznica taka bogata, na bogato bardzo. A hmm. drugą jajecznicę, hmm. którą ja mm, też lubię, taką mm, powiedzmy, A jak jestem chory, albo bardzo mocno zmęczony, żebym chciał coś zrobić, Bo pamiętajcie o tym, że jajecznica jest e, ciężkostrawna. Więc, e, aha, no przepraszam, no, zapomniałem dodać. Oczywiście, słuchajcie, oczywiście dodajemy sól, pieprz. Paprykę słodką czy paprykę ostrą, jeżeli chcemy, żeby to było na ostro. Oczywiście, prawda? Pamiętajcie o tym, bo zapomniałem o tym dodać. Odrobinę soli trzeba dodać. E, I teraz, mm -hmm. <coughs> przepraszam, i teraz, tak jak jestem lekko podziębiony lub bardzo mocno zmęczony, lubię zjeść drugą odmianę jajcznicy, czyli taką mm -hmm. lekko. W ogóle kiedyś nie przypuszczałem, o tym, że nie przypuszczałem tego, że można takie coś robić. I tak jak tutaj Paweł wspomniał o jajecznicy na maśle takiej delikatnej, to mi pewien pan z Podrzeszowa, który mieszkał we Wrocławiu, w Lewielczu, Laskowicach, podpowiedział mi, że on, mhm. jemu mama, jak on był chory, to jego mama robiła jajecznicę na śmietanie. Więc bierzemy taś śmietanę kwaśną, dwie łyżki stołowe na patelnię, i nie czekając, wbijamy dwa jajeczka, odrobinę soli, i to wszystko mieszamy. I nam się to ścina, i robi się taka, właśnie, lekka, smaczna, delikatna jajecznica. I to wtedy sobie z, z świeżym chlebkiem wcinamy. No, to ciekawe. Ja znam taki też sposób, żeby na mleku, wiesz, właśnie jajka wybić do miseczki, dodać odrobinę mleka, powiedzmy na, nie wiem, sześć jajek to z puszczelki mleka i to wszystko dokładnie wymieszać tak jakbyś robił ciasto na naleśniki i wtedy to wylać na patelnię i Podwanić. delikatnie przesmażyć, żeby się ścieło. a mąki, już byś miał tak grzybka no to właśnie wtedy prawie omlet ale to już coś innego a powiedz, nie jecie takich jajek na bekonie? typowo takich powiedzmy angielskich? Eee. nie A noż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci nie. Ja dla odmiany powiedziałbym ci, jak się robi jajka na miękko, tak żeby mieć pewność, że te jajka się zrobią, bo na przykład moje dziecko lubi bardzo no jajka właśnie. na miękko. Skupcie się subraty, bo popadną ważne daty, chciałoby się powiedzieć. Wbrew pozorom, <grym> a, nie jest to trudne, jak się za chwileczkę przekonacie, a dla mnie to było bardzo trudne i to jest dla mnie zagadka. Z tego względu, żeby, że, żeby zrobić dobre jajko na miękko, to jest naprawdę kulinarna sztuka. Po pierwsze, jajko, jajku nierówne i o, i o tym trzeba pamiętać. A po drugie, jak Wam się uda zrobić takie jajko na miękko, jakbyście, chci, jakbyście chcieli, to będziecie mieli śniadanie z przyjemnością. Słuchaj, no sztuczka jest bardzo prosta. Ja kiedyś, jak byliśmy w Alpach na nartach, to z, jakoś z zaciekawieniem obserwowałem, jak Pani codziennie rano przygotowywała jajka i pytała każdego, czy chce na twardo, czy na miękko. I sobie myślę, kurczę, no to tak ma opracowane. A faktycznie sztuczka jest niesamowicie prosta. Słuchaj, tutaj z pomocą przyszła mi technika. Jest taka aplikacja na iPhone'a, która nazywa się Egg Timer, czyli budzik do jajek, można by tak to spolszczyć. I co z tej aplikacji wywnioskowałem? Po pierwsze ważne jest, jak wysoko jesteś nad poziomem morza, bo ma to wpływ na czas gotowania jajek. Ale tutaj dosłownie to jest plus jedna, plus dwie sekundy. Co jest ważne? Ważna jest, ważna jest średnica jajka. No, załóżmy takie jajka, które są dostępne w handlu, to ja tak obliczyłem, że mają gdzieś średnicę w najgrubszym miejscu około 4 cm, I mniej więcej dla takiego średniego jajka, które możesz kupić, Czasy są takie, na jajko płynne to jest 4 minuty, na jajko na miękko to jest 4,5 minuty, na jajko na twardo to jest 5 minut. Dobrze, chwileczkę, ale... Na bardzo twardo to jest, to jest 6 minut. I teraz tak, jak te czasy należy rozumieć? No właśnie, bo to jest bardzo ważne jak te czasy należy rozumieć, bo teraz wszystko, jest wszystko trzeba zrobić zgodnie z przepisem od samego początku. A mianowicie, bierzesz jajka, wkładasz je do wody zimnej, tą wodę odrobinę solisz, tak żeby nie popękały Ci skorupki i jak najszybciej starasz się to zagotować doprowadzasz tą wodę do jak najszybszego wrzenia. I od momentu, kiedy woda zaczyna wrzeć, liczysz ten czas, który ja podałem, czyli dla jajka na minko to jest niecałe 4 minuty. Powiedzmy 3,50 50 sekund. Można 3,5, bo wiesz, to jest, no ten stopień miękkości jest różny dla indywidualnych osób, ale liczmy 3 minuty 50 sekund to jest jajko płynne. 4 minuty 20 sekund to jest jajko na miękko. Jajko na twardo to jest 5 minut i powyżej. I wtedy wyjmujemy te jajka z tej wody natychmiast po upływie tego czasu. I uwaga chłodzimy je w zimnej wodzie po to żeby przerwać już proces gotowania. Jeżeli zostawimy te jajka albo też wyciągniemy je na miskę to one dalej się gotują, bo one są gorące w środku i dalej się same od siebie gotują i wtedy, czy tak, jeszcze raz jajko średnie, około 40 mm średnicy, wkładamy do wody zimnej, solimy tą wodę i jak najszybciej je zagotowujemy. Od momentu, kiedy zaczyna się nam gotować ta woda zaczynamy odliczać czas. 3 minuty 50 sekund to jajko płynne, jajko na miękko zaczyna się od 4 minut 4,20 powiedzmy optymalnie i 5 minut i więcej to jajko na twardo po upływie takiego czasu wyciągamy to jajko z wody łyżką na przykład na miseczkę i natychmiast przelewamy, ja to wkładam pod kran i puszczam zimną wodę, żeby się przelewała przez chwilę i po minucie już możemy zakończyć ten proces podajemy na stół i gotowe to jajko na miękko to jaką ma strukturę? Białko jest ścięte, żółtko jest y, płynne. Całkiem płynne, czy ma taki na tym styku z, z białkiem ma taki y, kożuszek zaczynający się No ma, Jest takie lekko, żółtko jest lekko ścięte po bokach, ale A, jest płynne. Tak i coś najbardziej lubię. Takie najbardziej lubię. I teraz jajko sobie obieramy na specjalnym takim kieliszku do jajka. Zaczynamy je jeść. Jak zaczynamy obierać jajko, y, ten węższy czubek dajemy na dół, bo w tym grubszym czubku jest ta banieczka taka z powietrzem i tam będzie nam łatwiej mm -hmm. zacząć je jeść. Fajne, Przygotowujemy sobie na przykład taki spodeczek, na który mielimy świeżo pieprz. Dodajemy trochę soli i tak sobie to mieszamy. Mamy taką mieszankę sól z pieprzem, idealna do takiego jajka. Można ewentualnie dać sobie majonez i też odrobinę tego majonezu dawać na łyżeczkę i wtedy na przykład, wiesz, podjadać razem z tym jajkiem. No sposoby są różne, każdy na pewno ma swój własny. żeby nie przesadzić ani z majonezem, ani z solą, bo jak się da odrobinę, no to jest wtedy kwintesencja smaku, a jak się przesadzi, to wtedy to już jest, to jest smaczne, ale nie bardzo smaczne. To nie jest taka delikatność, no to wiadomo, to tutaj wiodącym mamy być smakiem jajko, a, a reszta to jest tylko w dodatek. To jest taka zabawa dla tych, <śmiech> którzy mieli piątkę na maturze z, z matematyki <śmiech> i są tacy ściśli. No to właśnie, ty lubisz, takie, ty lubisz takie dokładne przepisy czasowe, wagowe, to, to powiedzmy tutaj akurat to jest przepis, w którym trzeba tak, się trzymać czasu. poinformować, że na Androida już jest też taki programik My Egg no, to korzystać tak bardzo fajnie. dzięki, e, już programik został pobrany. przed No i dzięki temu, wiesz, każdy, każdy może sobie... No bo to właśnie dzisiaj trzeba korzystać z techniki, która ułatwia dużo rzeczy w kuchni i tutaj jak ktoś nie miał, że tak powiem, sukcesów w przyrządzaniu jajka o pożądanej gęstości, no to może się właśnie... Posiłkować w dzisiejszych hmm. czasach technika. A słuchaj, czy ty y, robiłeś kiedyś jajko po wiedeńsku? Nie, nie robiłem no, nigdy. Ja jadłem... To jest to takie... W... No, ja, ja, ja hmm. też jeszcze nie robiłem, ale jadłem e, kiedyś... Ale czekaj, one jest chyba z octem, nie, tak? co, ja byłem kiedyś w Grzeszowie w hotelu i hmm. zamówiłem sobie na śniadanie jajko po wiedeńsku i mi podali. Byłem w szoku, bo pan przyniósł takie jajko. A... E, z takiej, wiesz, szklance, tak, w szklance. W tak szklance? Właśnie, wiesz. Hmm? No. I ten hotel zburzyli. Niedawno. No dobra, nie nie, nie robiłem takiego jajka. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobra, słuchaj, powiedz mi, mm, może z tymi jeszcze, jajkami damy już spokój, ja byl tylko. bylka to dokończę minęło. Wiesz co, jeszcze dokończę przez minutkę. Chciałem powiedzieć, że moim sposobem, hmm? jak na jejśnicę, to jest tak poprosić Gabrysie, przepraszam, nie na jajecznicę, na jajko. Moim <śmujem> sposobem na zjedzenie jajka na miękko smacznego to jest poprosić Gabrysię, żeby zrobiła jajka na miękką, bo ona to robi bardzo dobrze. A ja kupiłem sobie taką mhm. po prostu, wiesz co, dosłownie taką jakby pół jajka. Jakbyś jajko przekroił na pół. I to jest takie, to jest takie tak. tworzywo. To jest takie tworzywo w kształcie jajka. I ona ma zatopione w środku taki obrazeczek i tam jest napisane jajko soft, jajko medium and jajko dan hard, hard, hard albo done Aha. ja wiem, że jak dojdzie do kreseczki medium, to wtedy jajka wyjmuje i przeważnie się udają hmm. a czyli to też jest technika w służbie w kuchni, bo to jest tak. jakiś plastik, który tak, tak, zmienia tak, tak, tak. kolor, tak? to jest hmm. normalnie czerwone i no e właśnie. zmienia kolor na żółty po prostu, prawda? Nasze babcie tego nie miały, ale też jakoś, jakoś sobie radziły, prawda? To jest no króle ciekawe. Jak on to robiły. Fajnie. No i to byłoby tyle, słuchajcie, to byłoby tyle na Dobra. śniadanie i kontynuując to, mamy, mm, mamy co? Po śniadaniu przeważnie jest obiad. I dzisiaj właśnie chciałem pamiętacie, my, naszymi dwoma przewodnimi tematem? Mm, tematami, jakby powiedzieć, może nie tematami nie wiem jak to określić, chciałem powiedzieć o, o takiej rzeczy, przede wszystkim nasz podcast mówi o jedzeniu takim jakie e, możemy sobie zrobić na co dzień, to nie jest bez żadnego blichtru, ważne, żeby było zdrowo i smacznie, opowiadamy wam o, opowiadamy wam o mhm. przepisach które żeśmy sami sprawdzili e, sami stosujemy we własnym domu i nam smakuje mamy nadzieję, że wam również będzie smakować i idąc tą e, nutą jajecz, jajeczkową, e, może nie jajeczkową, jajeczną troszeczkę jajeczną, jajeczną. Tak, jajeczną. bardzo dziękuję. E, chciałem powiedzieć, że drugim tematem e, jest oprócz tego, że jemy smacznie i tak po prostu no, codziennie. Zdrowo o Zdrowo. To, no, dzięki Paweł Kurę, plątam się troszeczkę. O, o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że pamiętacie jak żeśmy mówili o wątróbce, czy jak mówiliśmy o rybie, że ktoś może nie mieć smaka albo nie lubi ryb a rybę powinien jeść my będziemy się starać Wam znaleźć sposób na inny sposób a, o, a, dzisiaj bardzo dobrze. chciałem uh -huh. opowiedzieć o innym sposobie zrobienia rosół, chicken soup czyli takiej powiedzmy e, bardzo podstawowej i chyba w polskim menu zupie ja miałem kiedyś w szkole miałem takiego kolegę on mieszkał tutaj pod Wrocławiem na wsi i dla niego niedziela nie było niedzieli, jeżeli na stole nie było rosołu. E, o, jemu tam no tak. rosoły to po podwórku biegały na dwóch nóżkach, ale on, jego mama wiedziała i Jasiek, wie, i Jasiek wie, że jest niedziela, bo na stole jest rosół. O, tak. Jest rosół. No, to i, jest. I teraz ja bym chciał Wam opowiedzieć właśnie o takim czymś, o takim innym sposobie zrobienia rosołów. Siedzimy sobie z Gawrysią... Dla kogoś, kto już, ma, kto już ma dość tych rosołów, tak? Żeby sobie zrobił tak, w inny albo dla sposób. dla kogoś, komu nie smakuje. Dla mnie kiedyś z dzieciństwa pamiętam, mm -hmm. rosoł to był zawsze z makaronem. Kiedy poznałem swojego dziadka, to ja, na przykład dziadek pochodził tutaj spod Warszawy, no ja moim miastem rodzinnym jest Wrocław, dziadek pochodził spod Warszawy mhm. musiał uciekać przed pewnymi panami którzy wkroczyli do Polski jak Niemcy uciekali no i między innymi wylądował właśnie we Wrocławiu ale nie o, nie o tym mowa chodzi o to, że dziadek jadał rosół z ziemniakami no to było dla mnie w szoku Mhm, jadłem też, mi smakuje nie, nie, niektórzy tego tak, nie ja uznają w ogóle do tej drugiej grupy, która nie uznaje tego dla mnie rosół y, z ziemniakami to w ogóle nie jest rosół, a w ogóle rosół to już mi się przejad i w ogóle nie chcę Gabrysia bardzo lubi rosół i robimy go okazjonalnie, kiedy mówi nie, ja już nie mogę ja muszę zjeść rosół, Mówię, dobra, No mówi dobra to zrób rosół, ja wtedy sobie zjadam coś innego i czekam, bo na, po, po rosole można sobie zrobić bardzo dobrą, tak zwaną pomidorówkę, ale od no, o, fantastyczną, okay. pewna Ja uwielbiam Cieszę pomidorówkę się, ja też. Mhm, Taką na rosolę, prawda? Ale teraz pytanie jest no. taka Czy ta dobra. pomidorówka jest na makaronie Czy na ryżu? Mm, A z ja lubię tak? Z ryżem Ja właśnie z ryżem nie lubię No widzisz, każdy ma swoje smaki <laughs> No dobra, smaki. ale odbiegłem od tematu, soski. Dobra ale wiesz, co czym lubię? A propos, no to, to myślę, że to wytniemy pewnie, bo to za długa dywagacja, ale ja lubię na przykład z, ciecier z ciecierzycą. No to wiesz co, Zupę to palizorową. bardzo dobrze, to przygotuj e, przygotuj to Paweł i zrobimy podcastik o, e, o ciecierzycy, czy o tym, e, o tej, tym. bo ja chcę właśnie spróbować, wiesz, właśnie chcę spróbować zjeść tą ciecierzycę, bo ja o niej troszeczkę słyszałem ich. Fantastyczne. Ostatnio jak jadłem pyszny falafel u Turków, jak był super doprawione, no to nie mogę wyjść z podziwu. Jeszcze na pewno raz sobie pojadę tam na tego no, na tego słysza, A do tego jeszcze y, cieczyżycem się, się, robi się taką potrawę w specjalnym glinianym garku, który jest taki, wiesz co, y, przykrywka jest w kształcie takiego daszku komina. Taka wydłużona, nie wiem, czy słyszałeś mhm, o tym. Mh, mh. No to musimy to, musimy to ten. Dobra, jedziemy dalej z tą A Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Czyli jak robisz tą zupę, teraz, powiedz? Tak, Normalnie myśmy chyba mówili o tej zu o zupie, o rosole. Jeżeli nie, to, to przepraszam. w każdym się. Mam? Nie? nie nie mówiliśmy jeszcze, ale mam będziemy mówić. Mam wywar y, mam wywar rosołowy. Czyli ugotowałem y, wodę z warzywami. Mam wywar rosołowy i taki wywar rosołowy y, powiedzmy 2-3 mhm. litry wlewam do garka. To jest, słuchajcie, to jest o tyle fajna rzecz, że taki wywar, jak sobie ugotujemy... Coś, coś gubi się. się, bo internet coś chyba szmakuje. Strasznie szumiał. Mm -hmm. No dobra, słuchajcie. No tak. To jest o, o tyle dobra rzecz, że można zrobić tak, że się da kostki rosołowe, ale ja uważam, że lepiej nagotować sobie, jeżeli mamy taką możliwość, na przykład 10 litrów takiego wywaru, albo powiedzmy 5 litrów takiego wywaru, nalać, nalać je, stygnie, nalać je do słoików, zakręcić, jak jest jeszcze mocno ciepły i on się wtedy ga, zamknie ten słoik i będziemy mieli mogli to y -y -y. trzymać i zrobić sobie tam powiedzmy za tydzień y -y. czy za dwa tygodnie. Myśmy zrobili tak... I... Rosół, jeszcze uwaga, tak rosół można ciepło. zamrozić, tylko... tylko. Tylko najlepiej w plastikowych jakiś wiadereczkach, takich jak na przykład po lodach, czy po śledziach i nie wolno nalewać pod samą górę, bo no rosół to jest płyn i on rośnie w, przy zamrażaniu. Nalać Jeżeli powiedzmy w wieczecie. śledzie na Wielkanoc i jeszcze mu zostało to wiaderko, więc śmiało do tego wiaderka może nalać. <śmiech> ja już mówię o etapie robienia zupy, słuchajcie, którą się robi bardzo szybko. Gdy już mamy ten wywar, wlewamy te 2-3 litry wywaru do garnka. Kroimy marchewkę w plasterki, następnie w kostkę. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, jeżeli lubi w plasterki, będzie dawał marchewkę w plasterkach. Jeżeli ktoś lubi w kostkę, to te plasterki pokroi w kostkę i będzie miał w kostce. Wrzucamy tą marchewkę do tego, yy, do tego rosołu i podgotowujemy lekko ja wiem, do miękkości. Czujemy, że marchewka już zaczyna być miękka. Dlaczego nie podaje czasu? Dlatego, że jeżeli to będą plasterki szersze, węższe, to ona szybciej będzie do siebie dochodziła. Dlatego nie podaje czasu. Organoleptycznie wyławiamy widelcem jeden plasterek i patrzymy. Jeżeli ona już jest taka, zaczyna się być, czyli jest taka krucha, jeszcze nie jest miękka, ale już nie jest twarda, kroimy... Kroimy 6 pieczarek w plastry, proszę pana. Kroimy sześć pieczarek w plastry takie 4 mm. Wrzucamy te pieczarki do tego garka z marchewką w tym rosole. To nam się zaczyna podgotowywać. I do tego wrzucamy kluski. I cały myk jest tutaj, słuchajcie, w tych kluskach. I ja już mówię, jak to się robi. Pierś z kurczaka, proszę pana. Tak. O. do tego daję do tego daje jajko całe i żółtko do, do tego stopień tak. a ta, ta pierwsza jest pojedynczą czy podwójna? daję Pierś, Dobrze. Mhm. do tego okay. wlewam 150 ml single cream a po polsku to będzie śmietanki 12% procentowej. To będzie słodka śmietana 150 ml, tak? Słodka. Mhm. Odrobinę, odrobinę takiego gałki, tak? ścieram. Tak. Muszkotowej? Murzkato odrobinę takim małym takiej małej tarce Tarełku. No. Tarełku? Dobrze. Dwie dobrze, mocne dobrze. dwie duże szczypty soli i pieprz. Mhm. I jestem, I to tak. wszystko się miksuje w takim blenderze a czyli takim, e, takim przy, przyrządzie, w takim, takim, takim urządzeniu, które ma noże. Maszyna, która tak, robi tak. bzit. E, ja to robiłem takim ręcznym blenderem w miseczce, wiesz, bo nie mam takiego urządzenia, ale jak ktoś mm -hmm. ma takie urządzenie mm -hmm. z nożykiem w środku, że się zamyka i to się robi bzit, no to będzie miał takie coś. I robi bzit tak długo, aż to e, wszystko się e, zamieni w jednolitą masę, czyli ta pierś, te jajka, ta śmietana i ta gałka stworzą taką jednolitą masę. I to będzie taka... Aha, czyli to jest tak, ciasto na te kluski. Tak. I ten cały, cały myk polega Super. na tym, że ten wywar mieliśmy robiony na warzywach i czasami jeszcze też dajemy mięso. Prawda? I tutaj mm -hmm. te kluski też są właśnie z piersią, na przykład w tym przypadku są z piersi kurczaka i cały <głosy> kluski tak. są mięsem w tej zupie <głosy> tak. tak a to niespodzianka, tak. no to dobre ja to robiłem dużymi łyżkami ale następnym razem, ponieważ lubię małe kluseczki, następnym razem będę robił to małymi łyżkami będziecie mieli taką masę, która mm -hmm. się do wszystkiego czepia, jak smar jak tawot, jak coś innego, gorszego, o czym nie będę w tej chwili mówił włożysz palec, włożysz myszkę i ona się cała oblepi i teraz tak Bierze, bierzemy dwie łyżki to jest taka zabawa, takim, bierzemy dwie łyżki mhm. łyżką a i będą kluski płonione, no, właśnie, no, wiem. no łyżką nabieram jedną łyżką powiedzmy, lewą łyżką nabrałem odrobinę, e, troszeczkę tej masy i, i, i drugą łyżką mhm. próbuję jakby z tej łyżki to zgarnąć po czym aha, tak żeby taka powstała kulka no wiem, zbierasz łyżką, tak. potem drugą łyżką tak. potem znowu pierwszą łyżką, tak. aż to się, aż się zaokrągli taki, taki właśnie wtedy... taki, taka kluseczka właśnie i to wrzucam do tego rosołu który sobie tak pyka na wolnym tak. ogniu tak. i no tak dobra. porobiłem tych kluseczek ile mi tam wyszło i one wypłyną i później 2-3 minuty i to już jest gotowe jeżeli nie jesteśmy pewni, wyławiamy jedną kluseczkę i ją próbujemy organoleptycznie, mm -hmm. czy nam smakuje. Czy w środku jest, w środku jest gotowa. Jest. Mm -hmm. I proszę pana, taki Dobra. rosół nalewamy chochelką na talerz, posypujemy kopergiem i podajemy. I to jest, na słowo wam daje, to ta zupa inaczej smakuje to jest też chicken soup to jest też rosół, ale smakuje naprawdę inaczej niż zwykły tradycyjny rosół na makaronie jeżeli macie. słuchaj, nie mów, nie mów, że nie mów, że posypujesz koperkiem bo zaraz Maciej Skwara będzie do mnie dzwonił że to jest świętokradztwo pietruszką posypujemy <śmiech> pietruszką Ma Maciej posyp sobie pietruszką nie koperkiem no, pozdrawiam serdecznie i to jest, y, uwierzcie mi ten rosół nazywa się rosół a, albo chicken soup ale smakuje inaczej mm -hmm. a, i y, myśmy nagotowali tego z myślą, że będziemy mieli na dwa dni, ale po zjedzeniu jednego talerza popatrzyliśmy na siebie z Gabrysią i jak się mówi, no to i zupełnie na jeden raz podałem <laughs> drugą porcję i stwierdziliśmy, że to jest coś fajnego to jest nowe odkrycie. No to, ja, no to ja robię taką zupę. Bardzo mi się podoba ten przepis. Oj, to jest najprzyjemniejsze. I to jest właśnie to, widzisz, to jest właśnie to, że opowiadamy o czymś, śmiejemy się i, i, i mówimy, że jak jest dobra potrawa, to sama się broni, bo nawet jak chcesz zrobić więcej, to się nie da. Na jeden raz jest, nie jest, ma. Jest ciekawego? To jest fajne. Jest fajne, że w tym momencie poszerza się nasz y, asortyment, poszerza się nasze menu. Kuchnia nie będzie nudna. Mamy kolejną... No właśnie, to, to już mówiliśmy kolejny raz. Powtarzasz to, że żeby ta kuchnia nie była jednostajna, żeby się bawić, wybierać, modyfikować, szukać jakichś nowych rzeczy, czytać sobie w internecie, czy gdzieś w gazecie, podpatrzeć, zobaczyć, co sąsiedzi jedą. No, żeby zawsze mieć ten jakiś powód, żeby spróbować jeszcze czegoś nowego, czego się nie jadło, bo słuchajcie, tyle smaków jest na świecie, że naprawdę trzeba ja je odkryć. Tym nie wiecie, co was jeszcze spotka, słuchając naszego podcastu smacznego. <śmacznego> <śmacznego> no to fajnie. Dobra, to co? Dziękujemy bardzo za ten przepis. Ja na pewno spróbuję tej zupy, bo no jest bardzo ciekawy pomysł z tym, żeby kluski zrobić z mięsa, z udziałem mięsa. No i jestem ciekaw, jak to będzie no, smakować. Ja też. Nam bardzo smakował. Zobaczymy, jak Wam się to udało. No to super. No to super, na pewno Dziękujemy się pochwalę. Dziękujemy serdecznie za komentarze wszystkim, którzy odważyli się coś do, do nas napisać. Dziękujemy również i do usłyszenia. A w następnym odcinku będziemy mieli... E, niespodziankę. Niespodziankę audio. Mianowicie będziemy mówić trochę o kuchni włoskiej z udziałem naszego słuchacza, który będzie naszym gościem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jak się uda, to w przyszłości będziecie mogli dawać nam komentarze również głosowe. Cześć. Tak jest. Pa. Cześć. nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci.